Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński i możecie kojarzyć mnie z bloga Necropolitan oraz z podcastu? Dziś jednak nie będę mówił o horrorze, tylko tak, tak, tak, niespodzianka, się nie, niespodzianki nie będzie, o grze komputerowej i dzisiaj padło na Brain Out. Nim jednak przejdę do tego konkretnego tytułu do Brain Out. Chciałbym cofnąć się troszkę w czasie i zrobić taki krótki wstęp oparty na osobistym doświadczeniu dotyczącym gier z zamieszłych czasów. Nie wiem, z początku XXI wieku. I tak jak mówię, opieram się na osobistym doświadczeniu, nie robię żadnego researchu, więc ludzie po prostu z innego rocznika, czy posiadający starsze rodzeństwo, mogą te doświadczenia mieć troszkę inne i się z czymś nie zgodzić, ale to no trudno <śmiech> życie, tak? Łodzi mi Oto, że kiedyś do gier podchodziło się troszkę inaczej, przynajmniej ja jako ten młody, początkujący gracz widziałem to wszystko inaczej niż na przykład dzisiaj. Starsi słuchacze, czyli tacy, którzy mają te dwadzieścia kilka i więcej lat na karku, doskonale sobie z tego zdają sprawę, młodzi już pewnie niekoniecznie, ale kiedyś nie było Steama, nie było Goga, nie było Origina, Uplaya, nie było Keyshopów, nie było Humble Bundle, w ogóle nie było Bundli, nie było Indyków, takich jak Teraz było sporo tytułów takich AAA i takich zupełnie właśnie kaszankowych, niszowych. To nie były świetne indyki, tylko takie tytuły, które kupowało się za piątaka dyszkę gdzieś tam w koszu w supermarkecie. Teoretycznie tytuły AAA były tańsze, to znaczy teraz te ceny mocno poszły w górę w ostatnich latach. Nie Polska jest w tej strefie euro w znaczeniu, jeżeli chodzi o ceny na przykład steamowe. Teraz w ogóle chyba wrzucono nas do tej samej strefy, co Niemcy, więc ceny gier poszły w górę. Premiery potrafią kosztować 200-300 zł. Kiedyś to edycja kolekcjonerska kosztowała poniżej 200 zł, mam wrażenie. Sporo poniżej 200 zł. Potem właśnie 200-300, a teraz kolekcjonerek. Jak widzę ceny kolekcjonerek po 1000 zł na przykład, to się łapie za głowę, się zastanawiają kto to kupuje, no ale nie o tym ten podcast, więc to pominę. I teoretycznie te... Gry były troszkę tańsze, czy nawet sporo tańsze, ale z drugiej strony, yy, mówię o cenach takich rynkowych, bo właśnie bandii nie było, tak więc nie kupowało się super hota za 2 złote na g czy Kingie. To też były tańsze, ale z drugiej strony, ja wtedy byłem dzieciakiem, więc dla mnie wydanie nawet 20 zł na taką ekstra klasykę to była taka seria. W sumie ona teraz też istnieje, bo była wznowiona jakiś czas temu, nie? Tanich gier komputerowych, no to to był już jakiś wydatek, a co dopiero wydanie, nie wiem, 80, 90, 100 zł na premierę. Ja chyba tylko raz kupiłem tak grę i to był Stalker. I, i to była niezła wtopa, bo wiecie, byłem dzieciakiem, który tam, nie wiem, był w gimnazjum. To chyba była się trzecia gimnazjum, może już liceum, w sumie to nie wiem. I wszyscy czekali na tego Stalkera. To też była gra, która... Miała się ukazać przez wiele, wiele lat. Wszyscy czekali, czekali i nagle się pojawił. I to jest jedyny tytuł, który kupiłem w przedsprzedaży w ogóle, tak ever. Kupiłem w przedsprzedaży za jakąś właśnie 100 zł, to miała być edycja specjalna z jakimiś tam bonusami. no I tymi bonusami okazały się naklejki, takie zwyczajne, wiecie, no, na papierze do naklejenia sobie, dwie czy trzy. I tam chyba była do tego jeszcze jakaś taka szersza instrukcja, poradnik, czy coś takiego, czego nie było w tej normalnej edycji. Jakaś taka pierdoła, coś, co ogólnie w wielu tytułach byłoby standardem. Obstachując od tego i tak się cieszyłem, nie? no bo tak czekałem, czekałem, czekałem, czytałem te wszystkie zapowiedzi, recenzje, odpalam płytkę i się okazało, że jakoś granie współpracuje z moją kartą graficzną, tekstury mi się nie wczytywały i ogólnie sobie nie pograłem wtedy. Więc od tamtej pory już więcej gier przez sprzedaży nie kupuję. W każdym razie, w co się wtedy grało, nie? skoro tych tytułów AA i tak się wiele zazwyczaj nie miało. No niby tam były piraty czy coś, ale to też nie były czasy, gdy internet chodził tak jak dzisiaj. Nie można było pobrać sobie nawet tych 800 czy 700 mega tak na szybko. Ja w ogóle wtedy nie pobierałem gier, niczego nie pobiegałem. Dość późno wszedłem w Emule, w momencie, w którym Osloskop i Emule umierało. Potem pojawiły się te orienty. Gry miałem głównie, oprócz właśnie tych tanich serii, później. tam samym początku już czasopism. Była Cybermycha, był Play, w ogóle Play to był było pierwsze takie pismo, które kupiłem. Był numer o Pokémonach z solucją Resident Evil 3 Nemesis. No i po prostu, wiecie, to był genialny numer dla mnie. Ja się gapiłem przez szybkę w kiosku na niego jako dzieciak wiele, wiele razy, gdy wracałem od kumpla, to miałem zawsze takie kioski tam ten Play był na szybie. No i tak gapiłem się, gapiłem się, gapiłem się i w końcu wiedziałem, że kupię sobie pierwszy raz taką gazetę o grach. W nie wiem, czy wtedy już była płyta. Chyba jeszcze nawet wtedy nie było płyt w Playu. No to ja wtedy nie miałem komputera, ani konsoli, ani nic. To było jeszcze wcześniej, ale potem do Play'a dorzucano płytki. W ogóle ile wspomnień, wow. A ja co tak na spontanie w miarę nagrywam, więc to wszystko się we mnie budzi teraz i się cieszę jak głupi do mikrofonu. W każdym razie, tak był Play, była Cybermycha, był Komputer Świat Gry, był Klik, był Secret Service wcześniej, było CD Action oczywiście. I to są chyba te tytuły, które mnie jakoś tam dotknęły. Oczywiście oprócz tam tych pełnych wersji, które dzisiaj w dużej mierze są kaszankowate, były też dema. to po pierwsze, ale o demkach może nawet zrobię jakiś osobny podcast, by sobie też powspominać i zapytać was o zdanie na ich temat. I były też tytuły darmowe, które określało się jako freeware i shareware. To się trochę różni tym, jak się interpretuje taką licencję ale to teraz jest nieistotne. No i te darmówki można było pobrać z sieci oczywiście, ale wiecie, w czasach neostrady to nie było takie proste jak teraz, że się pobiera, że teraz to się pobiera, nie wiem, kilkadziesiąt giga, tak po prostu puf i jest po godzinie dwóch, trzech w niektórych regionach kraju, jak się ma dobry internet, a kiedyś no to nawet te kilka, kilkanaście mega to był jednak czasami problem, aby to pobrać. Więc te gry też były dodawane na płytkach. I ja pamiętam, że chyba najlepsze takie tytuły pojawiały się na płytach z komputerów świata. Wiecie, były programy, programy, programy, obok tych programów były właśnie jakieś tam malutkie gierki. I ja tak poznałem na przykład IC Tower, który był hitem, zresztą nadal jest, bo jako gierka mobilna, zyskał swoją popularność mam wrażenie. Wiecie to o tym skakaniu po wieży na kolejne pięterka po platformach, więc IC Tower był taki popularny. N+, mam wrażenie, było spoko. N+, to jest taka gierka o ninja, który zbiera kropki na takich planszach, gdzie wszystko próbuje go zabić na wyższych levelach. Świetna rzecz, bardzo wymagająca, ale nie jakoś tak złośliwa, nie wywołująca rage quitów. I co tam jeszcze było? No, było tych tytułów trochę, ale może nie będę robił teraz takiego przegląd, tylko przejdę od razu do tego co nas dzisiaj najbardziej interesuje, a mianowicie do Soldata i do Liro. Soldat to jest strzelanka 2D, którą też jakoś tak dogwałem i się nie wiem, czy z komputer świata, czy z czegoś innego, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest to gra polska stworzona przez Michała Marcinkowskiego. Michał Marcinkowski zainicjował coś wielkiego w polskim gamingu, czy nie, no trochę się śmieję, tak, ale to był tytuł naprawdę popularny, stworzony przez Marcinkowskiego i potem rozwijany przez inne osoby. Była to strzelanka 2D yy, na licencji shareware, którą można było też opłacić, to znaczy można było grać za darmo, za friko, bez żadnych ograniczeń chyba, ale też jeżeli ktoś chciał mieć dostęp do wszystkich opcji tam graficznych, etc. i do takich bajerów, jak gwiazdka na liście wyników, na przykład przy swoim niku, czy tam inny kolorniku, czy jak tam był ten plecak rakietowy, czy coś takiego, czy w ogóle jak się skakało, to tam chyba jakieś takie iskry leciały ze stóp, no i można było zmienić ich kolor, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, no to jak ktoś chciał takie bajery, no to mógł tam jednorazowo zapłacić jakieś pieniądze, teraz to jest chyba 25 zł. Wtedy nie pamiętam ile to było, szczerze mówiąc, bo ja grałem w tej wersji totalnie za Afriku, w każdym razie ogólnie tytuł dagmowy, tak powiedzmy, multiplayer można było grać z botami, no ale wiadomo, to nie był taki fan jak z ludźmi i chodziło o strzelanie właśnie w 2D, strzelanie przy użyciu bodajże 18 rodzajów broni na kilkudziesięciu, a może i kilkuset planszach, tam tych map leveli była cała masa, nie wiem, ile było oryginalnych, ale potem ludzie tworzyli kolejne i kolejne i kolejne w jakichś absurdalnych ilościach. Mieliśmy 7 trybów rozgrywki, ale je też można było troszkę modyfikować, w związku z czym można nawet powiedzieć, że było ich jeszcze więcej i ogólnie w tej grze można było modyfikować prawie wszystko. Nie mieliśmy tutaj żadnej fabuły, chodziło tylko o rozwałkę i co było najważniejsze, to po pierwsze ten aspekt modyfikacji, że ludzie mogli tworzyć najróżniejsze rzeczy przy pomocy tego bazowego kodu gry. I druga rzecz to zerowe wymagania. To było coś, co można było odpalić, no nie wiem, na kalkulatorze. Coś, co naprawdę chodziło na każdym sprzęcie i niesamowicie wciągało się. była fabuły, czysta rozwałka, rywalizacja i masa, masa fanu. Ta gra powstała w 2002 roku więc ile? 14 lat temu, ale rozwijała się potem, cały czas się rozwijała i rok temu w lutym wypuszczono wersję 1.7.0 i podobno można ją odpalić nawet w rozdzielczości 4K. Spoko, ma poprawioną grafikę i tak dalej, ale na razie nie pobierałem, miałem ją ściągnąć przed tym nagraniem, żeby właśnie wypróbować, sprawdzić, powspominać, ale stwierdziłem, że nie. Dlaczego? O tym powiem na koniec tego nagrania. No i Soldat w Polsce był ogromnie popularny, bo wiecie, lokalny patriotyzm i do tego wciągająca gierka, no trzeba wspierać, tak, cisnąć, i rozwijać skilla. Ale mnie bardziej wciągnęła gra fińska. Gra fińska, dużo starsza, a mówię o wspomnianym już chwilę wcześniej, Liro. Liro, pisane przez IE, to tytuł fińskiego programisty Juse Rikkanen'a. Jusa Rikkanen stworzył LIGO. LIGO to jest po fińsku robak, dżdżownica, coś takiego i właśnie facet nazwał tę swoją grę, określił ją słowami że są to Wormsy w czasie rzeczywistym I rzeczywiście coś w tym jest, bo tutaj nie ma tego aspektu turowego, wcielamy się w takie robaczki, dżdżownice, które są wyposażone w linę z hakiem, do przemieszczania się tak jak w Wormsach w sumie, i broń i tej broni mamy chyba 40 sztuk, coś koło tego do wyboru więc całkiem pokaźny arsenał cztery typy rozgrywki i znowu masa, masa fanu. I tak jak Soldat, ja trochę w niego grałem, ale jakoś super mocno mnie nie wciągnął. Może właśnie nie tyle mnie nie wciągnął, co potem spadłem na Liro, a Liro totalnie mnie kupiło. Liro było brzydsze od Soldata, ale ten aspekt ilości broni i do tego ja mam wrażenie, że tam też ja miałem jakieś modyfikacje dziwne, które sprawiały, że tam naprawdę tej broni już była cała masa, tego ta linka, no to było genialne, to mnie tak wciągało, że przy czym i tak też mówimy o innych czasach, bo kiedyś trochę inaczej się grało, bo grało się, grało, grało, ale jak się, nie wiem, znajomi zbierali na boiską, to się wychodziło pograć w piłkę, czy pobawić z koleżankami z osiedla, w dom, <śmiech> czy coś innego, czy pograć chowanego, etc., więc yy, to nie jest tak, że spędzałem przy tym całe dnie, ale za to w tych momentach, kiedy nikogo nie było akurat na osiedlu z dzieciaków no to się siadało do kompa i się cisnęło tam równo i Ligo też przetrwało do dzisiaj, tam były różne modyfikacje czy znaczy inne wersje, było Ligo Extreme do tej dzisiaj chyba gra się w Open Ligo i, tak i tak dalej, no i też myślałem by to pobrać, ale ostatnio się wstrzymałem za to ostatnio się wstrzymałem. Dlaczego o tym na koniec? A ostatnimi czasy pogrywałem troszkę w Brain Out. I po co ta, cały ten wstęp? Otóż Brain Out też jest tytułem darmowym, free-to-play. On był dostępny w sieci jako po prostu klient do pobrania nie wiem od kiedy dokładnie, już od jakiegoś czasu na różnych stronach go można było znaleźć, a na Steam jest dostępny chyba od lutego tego roku i też był mi polecany przez Steama, że oho, tyle pozytywnych opinii, a chwilę obecną to jest 80%, stworzyło stworzyło ten tytuł studio Desert Kun, rosyjskie studio i ta gra ma też sporą ilość graczy z Rosji, co widać po nikach w czasie rozgrywki, ale nie, nie myślcie o tym w kategoriach CS-a, także wchodzicie tam na czacie ruski jest, rasbi yes, yes, yes, yes, yes. i tak dalej. Nie, nie, nie, tutaj tego tak nie czuć, po prostu widać po nikach, że jest sporo Rosjan grze. I to też jest szalanka wieloosobowa, jak to określają twórcy, z nostalgicznym postsowieckim klimatem. Nie mam pojęcia, czy tutaj czuć postsowiecki klimat, bo, no nie wiem, dla mnie to jest właśnie taki kolejny rodzaj gry w stylu LIGO czy Soldata. I polski internet troszkę zakrzmiał, że to jest kopia Soldata, że to jest plagiat, czy coś takiego. No ja bym się do końca nie zgodził, bo jednak no to tak samo, jakby powiedzieć, że każda strzelanka, każdy FPS jest kopią innego FPS-a, który tam kiedyś się pojawił, czy każda strategia w czasie rzeczywistym czy każda turówka jest kopią innej turówki, bla, bla, bla, no, no nie do końca. Rzeczywiście widać podobieństwa spore, ale, ale wyluzujmy po prostu. To jest zwyczajnie kolejna gra z tego samego gatunku w podobnej stylistyce i tyle. No i Tutaj też nie ma fabuły. Chodzi po prostu o rozwałkę, o ten brain out, tak żeby strzelić headshota i ten mózg, aby wyleciał z przeciwnika. Przecież nie ma animacji. Niestety wywalanie mózgu na wierzch. To było dziwne, nie? Ale nie teraz tak na serio. Chodzi o tę zwyczajną, czystą rozwałkę i rywalizację. Działamy w trzech trybach rozgrywki. Mamy kontrolę flagi, def match drużynowy. One się jakoś inaczej nazywają tutaj. To jest chyba demolition i coś tam innego, ale ogólnie chodzi o to, by w demolition mieć match drużynowy i tyle. Po prostu można zająć flagę i wtedy jak zajmiemy flagę na środku mapy, to nasz spawn się tam przenosi i łatwiej jest nam zdominować przeciwnika na jego połowie. Tyle. I te trzy tryby można rozgrywać na w sumie dziewięciu mapach. Ja korzystam głównie z dwóch do czterech, które mi się bardzo podobają i pozwalają na strategiczną grę. Dwie, trzy są moim zdaniem słabe, to znaczy są bardzo niepraktyczne, bo przy małej ilości graczy, gdy gra się jeden na jeden, dwóch na dwóch, czy nawet trzech na trzech, to na takich na przykład jednej bardzo długiej, ogromnej mapie, zanim się przebiegnie przez nią całą, no to, to trwa wieki, to jest wtedy nudne i irytujące. Na innej znowu są ograniczone możliwości poruszania się. To jest taki budynek, i tam, żeby przejść z dołu na górę, no to trzeba po piętrach biegać w lewo maksymalnie do schodów, i na pierwszym piętrze w prawo maksymalnie do schodów, i na drugim w lewo maksymalnie do schodów, i tak dalej. To jest troszkę niedopracowane, no ale. Co kto lubi, ludzie też tam grają nieustannie, więc może innym się podoba. I zabijamy przy użyciu zestawu broni, których tutaj jest też kilkadziesiąt. Ja aktualnie odblokowałem prawie 40, znaczy 37, ale tam dwie mam już prawie też odblokowane. Wiem też, że kilka mnie ominęło, bo można je było zdobyć, ale ja po prostu tego nie zrobiłem. Kilka z w skrzynkach. Tak są skrzynki o tym więcej za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Ten arsenał jest duży, on się cały czas powiększa. Teoretycznie to są bronie NATO i układu warszawskiego, ale ja się na historii broni nie znam, więc nie mam bladego pojęcia, czy to prawda, czy nie. Dla mnie to są w dużej mierze bronie z Counter Strike Global Offensive, tak z CSA, gdyż mamy na przykład AWP ze skinem Dragon wiecie, takie tutejsze Dragon Lore. Tak są skiny, o tym też więcej za chwilę. Mamy też Auga ze skinem Kameleon. No sorry, ale jeszcze, okej, okay, pojedyncze przypadki bym tolerował, ale mamy też na przykład Auga Aki. I to już jest takie no ile można. Trochę mnie to zaczęło irytować, bo rzeczywiście sporo tych skinów jest zeżniętych, zwyczajnie z CSA. Okej, okay, tu mamy inną grafikę, inną stylistykę, i teoretycznie to wygląda inaczej, no ale widać, że to po prostu są jak gdyby tutejsze odpowiedniki tamtych skinów. Skoro OCS ma Dragon Lore, który to skin każdy chce mieć, tutaj będziemy mieli AWP Dragon. Skoro w CS jest Akihabara Accept, to jest skin z kolekcji The Rising Sun Collection. Nie wiem w sumie, czy go kojarzycie i w ogóle czy wiecie, o czym mówię. W CS macie też skiny, tak? To są zwyczajne weny, nakładane na broń teksturki, które nie zmieniają niczego w samej mechanice, nie dodają żadnych statystyk, niczego takiego. Po prostu inaczej wyglądają. No i wiecie, w epoce YouTube'a, Twitch'a, no to każdy chce mieć jak najładniejsze skiny i macie właśnie kolekcję w CS-ie i w jednej z nich takiej azjatyckiej, powiedzmy z azjatyckimi motywami, macie Akihabarę Accept i to jest skin co do którego krążą plotki, że on miał upamiętniać masakrę w Akihabarze. Czym jest Akihabara? Jest to dzielnica Tokio, która słynie właśnie z masy eventów, sklepów, instytucji przedsięwzięć dla geeków, nerdów związanych z gamingiem, z mangą anime i tak dalej, i tak dalej. No i tam doszło w 2008 roku do masakry. Facet wjechał w tłum, potem chyba nożem okaleczał masę osób. Kilka, czy kilkanaście osób też straciło wtedy życie. I teoretycznie ten skin to upamiętnia, chociaż nie jestem pewien, bo z drugiej strony on jest taki bardzo właśnie kawaii. Tam są na nim takie motywy ala z jakiegoś magazynu M&A i do tego japońskie napisy w stylu Rect, 1v5, nie wiem, Clutch, etc., etc., więc trochę to za luźne jest chyba, by upamiętać masakry, ale z drugiej strony kto wie, co się działo w głowie autora, w każdym razie tutaj mamy odpowiednik tego, no i też mamy skin w podobnej kolorystyce z taką mangową główką na nim, nie wiem, nie podoba mi się to do końca, bo to jest jednak trochę takie zżynanie z czegoś innego, co jest popularne, ale nieważne detal w gruncie rzeczy więc mamy te nasze bronie i je możemy po pierwsze odblokowywać, bo na początku mamy chyba, nie wiem, trzy główne, czy pięć głównych i jeden pistolet Jeden nóż, później z czasem odblokowujemy kolejne na kilka sposobów. Po pierwsze przez nabijanie leveli, po drugie przez zdobywanie zabój z tymi brońmi, które już posiadamy, po trzecie przez otwieranie skrzynek, po czwarte przez wygrywanie dziennych challenge'y, wyzwań, po wtórę przez wymienianie radioaktywnych fiolek na broń i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest dużo i potem jeszcze te broni ulepszamy, rozwijamy. Każda broń po zdobyciu 25, 50 czy 100 kg odblokowuje kolejny poziom jakiegoś tam ulepszenia, do, do montowania jakiejś części, tak? Czy lunety, czy celowniczka laserowego, czy nie wiem, wyrzutnik granatów do shotguna. Tych opcji jest bardzo dużo, czy dodatkowy magazynek montujemy, czy jeszcze coś innego, co na przykład, nie wiem, wzmacnia nam, zwiększa nam celność, stabilność broni itd. i tak dalej. I co możemy odblokować za złote czaszki? Jedną złotą czaszkę dostajemy za wbicie każdego levela i wypadają też ze złotych skrzynek. Mamy też ulepszenia takie techniczne, które zależą od naszego poziomu technicznego, bo nabijamy właśnie levele XP, nabijamy takie specjalne punkty, nie wiem, respektu czy czegoś takiego za wygrywanie meczów, przy czym one są nieużyteczne na chwilę bo są po prostu za każdy wygrany mecz je dostajecie i macie punkty poziomu technicznego. Ten poziom techniczny rośnie wraz z tymi ulepszeniami, mam wrażenie, i na pewno rośnie, gdy rozmontujecie trofeum. A trofeum to jest broń, którą podnieśliście w trakcie rozgrywki i którą potem dokonaliście przynajmniej jednego zabójstwa. Ona Wam wpada do ekwipunku, no i możecie ją potem rozmontować i dostajecie z tego Jeersy, czyli takie części, które służą właśnie do. Potem ulepszania broni. Nie wiem jak to w sumie przetłumaczyć, gdzieś mechanizmy, układy, narzędzia, części. Coś takiego, no, macie taką jakby walutę w grze. I tym ulepszacie, nie wiem, szybkość ładowania, szybkość przeładowania, czy też właśnie aima, stabilność, recoil zmieniacie, etc, etc. Do tego macie te skiny. Skiny to jest absolutnie wyłącznie aspekt wizualny i do tego w związku z tą grafiką 2D, no to to nie jest coś, co jakoś bardzo rzuca w oczy, ale z drugiej strony, no jak wszyscy mają czarne bronie, jak ktoś ma, nie wiem, tęczową, żółtą, zieloną, no to wtedy to jakoś tam w te oczy się jednak rzuca. I one wypadają też ze skrzynek. Jak to jest ze skrzynkami? Każdego dnia za zalogowanie otrzymujecie możliwość zdobycia skrzynki radioaktywnej, która jest gdzieś na mapie. Logujecie się do jednej gry, obchodzicie całą mapę wzdłuż i wszerz i gdzieś zawsze traficie na jedną radioaktywną skrzynkę, wystarczy na niej stanąć przez, nie wiem, dwie sekundy i ona wam się pakuje do akwipunku. Po drugie za samą grę wypadają wam zwyczajne skrzynki. Co ile czasu trudno to określić. Miałem wrażenie, że czasami prawie w ogóle nie wypadały, a wczoraj na przykład, gdy grałem, to przez cztery mecze mi cztery razy wypadły z każdego meczu, więc nie mam pojęcia, czy to jest jakoś losowo zupełnie, czy jak, ale no trochę tego wypada i macie też skrzynki złote i specjalne, które możecie odblokować albo po prostu je za nie płacąc prawdziwymi pieniędzmi albo możecie je kupić przy pomocy radioaktywnych fiolek, z których to zawsze przynajmniej jedna wypada z tej skrzynki radioaktywnej czyli w ciągu tygodnia zdobywacie przynajmniej 7 radioaktywnych fiolek, jeżeli codziennie na ten jeden mecz wchodzicie i potem za te fiolki możecie kupić skrzynki złote i specjalne lub też wymienić je na specjalne bronie w stylu bazułki czy granatnika. Uch, trochę tego jest, aż się zmachałem po prostu opowiadając o tym wszystkim. Przez czym tak naprawdę odblokowywanie tego wszystkiego tak jakoś powiedzmy sztucznie przez płacenie pieniędzy nie jest do niczego konieczne, to nie jest w żadnym wypadku pay to win, Wręcz przeciwnie, ja sam zakupiłem jeden raz komplet skrzynek, przy czym nie na zasadzie, oho, o, skiny, o pierdółki, tylko raczej w ramach wsparcia dla dewelopera, dla twórców, bo stwierdziłem, że spoko, spędziłem trochę czasu przy tym tytule, Bawiłem się dobrze, więc mogę powiedzmy te 10-20 zł przeznaczyć na ten tytuł i w ten sposób pokazać moje wsparcie. No i kupiłem taki pakiecik za jakieś 2,5 dolara mniej więcej. Dostałem 5 zł w skrzynek i jedną tam o specjalną ochach. I, I co, no i skorzystałem sobie z tego, co mi tam powypadało, przy czym to naprawdę wiecie... Dostałem w ten sposób 5 tych złotych czaszek i tak dalej. I początkowo nawet nie wiedziałem, jak to wykorzystywać, bo trochę mi zajęło skumanie mechaniki tego rozwijania broni i teoretycznie, no, żeby rozwinąć wszystko na 100%, no to trzeba by trochę tych skrzynek kupić albo bardzo dużo grać, ale z drugiej strony no, po co rozwijać od razu 40 broni, jak się korzysta i tak jednocześnie z dwóch, tak z jednej broni głównej, z jednego pistoletu i tak strategicznie myśląc, co no to przyda nam się jakiś dobry shotgun, przyda nam się dobra snajperka, przyda nam się dobry pistolet maszynowy, no i jeden właśnie pistolet, a cała reszta nie jest nam jakoś szczególnie potrzebna. Gra nas motywuje, by używać różnych broni, bo codziennie mamy też daily challenge, takie dzienne wyzwanie i w ramach tego wyzwania musimy zabić, właśnie znaczy musimy, możemy zabić 100 przeciwników, setkę przeciwników przy pomocy konkretnej broni, na przykład mamy daily challenge na AWP. No i mamy AWP-ą zabić 100 osób, jeżeli zabijemy nie wiem, 10-15, dostajemy ileś tam części, jako prezent jeżeli zabijemy 25 osób, to tam więcej części dostajemy jako prezent, jak zabijemy 100 dostajemy darmową skrzynkę jako prezent i do tego, jeżeli z danej godziny logowania, tam nie wiem co, ile to się zmienia, ale powiedzmy logujemy się o 18, no to z osób, które zalogowały się około 18, jest topka. I jeżeli jesteśmy pierwsi w tej topce, tych topek jest bardzo dużo w ciągu dnia, bo nie naprawdę wygrywałem całą masę tych daily challenge. Jeżeli tylko miałem czas, by wejść na więcej niż na ten jeden meczek, to byłem na ogół pierwszy, drugi. W tych dziennych challenge'ach, więc naprawdę nie jest jakoś szczególnie wymagające. No i jak jesteśmy pierwsi drugi dostajemy złotą skrzynkę, albo właśnie jakiegoś specjalnego skina, etc. Czy nawet nową broń do ekwipunku, różnie to bywa. Te bronie są różne, tak? Można dostać właśnie jakąś specjalną snajperkę, jakiś specjalny karabin maszynowy, jakiś SMG, coś innego, ale to nie jest tak, że któraś z tych broni jest OP. Wręcz przeciwnie, tutaj każdą bronią da się wygrać, co mi udowodniły te codzienne challenge. To nie miało różnicy, czy ja biegałem właśnie z shotgunem, który się szybko przeładowuje, czy takim, który zawsze się blokuje po jednym strzale i trzeba tam poczekać sekundę, czy coś, czy z jakimś małym SMG, o ogromnym rozrzucie, czy z porządnym karabinem, gdzie mogłem pestkować. To nie jest istotne, bo wszystkim da się tutaj wygrać. Yy, każdą bronią gra się inaczej, ale żadną nie gra się jakoś tak wybitnie, wybitnie gorzej. No może poza pistoletami, tak, no bo wiadomo, że jest różnica pomiędzy strzelaniem z USP-a z AK. Sorry, ale to jest logiczne. I tutaj nie, liczą się, nie liczy się to jakiej broni używamy, a bardziej znajomość mapy, skill i w ogóle rozumienie trybów rozgrywki, bo często jest tak, że gdy teraz gram i w drużynie mam osoby na niskich levelach, to na przykład nie rozumieją, że w trybie Capture the Flag trzeba przejąć flagę i za to ma się punkty i trzeba za wszelką cenę ją przejąć i nie rozumieją też czasami na konkretnych mapach są specjalne metody, by ją przejąć, tą flagę. Nawet gdy przeciwnik nie by ją jakoś tam otacza nie etc. I jak ludzie tego nie kumają, to jest ciężko, ale tak poza tym Luzik, i fan. Jeszcze nie wspomniałem o tym, mamy też wyposażenie dodatkowe. Można używać flashbenga, granatów, C4, ustawiać miny na mapie, zdobyć nie wiem, dodatkową amunicję, dodatkowy magazynek, czy rzucić gdzieś w kąt apteczkę, dodatkową amunicję. Ma się kamizelkę, kask, etc. To się wybiera zawsze przed meczem, czy w trakcie meczu, też można wybierać po każdej śmierci. I ogólnie tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. I to daje dużo satysfakcji, bo. Rundy są krótkie, one trwają kilka minut, nie wiem, do dziesięciu minut mam wrażenie, chyba nie dłużej. Każda aktywność jest nagradzana, te codzienne właśnie wchodzenia, te codzienne rozgrywki, ten jeden meczek ta radioaktywnej skrzynki, tak macie te dzienne challenge'e, które też tam coś dają, dostajecie co jakiś czas po prostu skrzynki po wygranej rundzie. Do tego przez te daily challenge macie ochotę ulepszać te kolejne bronie, więc wykorzystujecie te wszystkie czaszki, części, etc., i to się wszystko tak kręci, kręci, kręci. Do tego z czasem skill wam rośnie, więc gra się przyjemniej. Początkowo bardzo męczy, irytuje mechanika niewidzialności. Chodzi o to, że w tej grze, jeżeli nie patrzymy na przeciwnika, nie jest na wprost naszego celowniczka, czy też jeżeli przeciwnik nie strzela z broni bez tłumika, to my go nie widzimy. To znaczy dosłownie jest niewidzialny na mapie i przez to, jeżeli ktoś na przykład idzie za nami, ale nie strzela i my go nie zauważyliśmy wcześniej, o to my go nie widzimy na mapce i może nas bez problemu załatwić. Początkowo to irytuje, bo my sami z tego nie korzystamy, bo jeszcze tego nie rozumiemy, ale w momencie, gdy już się nauczymy tego, wiemy, jak to działa, wiemy, że po strzale dobrze jest się gdzieś schować, zaczaić i wtedy jesteśmy znowu niewidzialni, albo że trzeba już na miejsca, gdy się gdzieś wchodzi po drabince, etc., bo tam na dole może być niewidzialny przeciwnik to wtedy ta mechanika zaczyna dawać trochę fanu. Ja na początku naprawdę rzucałem łaciną pod nosem i irytowałem się strasznie, no bo sobie myślałem, no jak ja mam wygrać, jak tu ludzie są niewidzialni, gdzieś wyskakują z zakrzaka i mnie zabijają, a teraz to ja jestem tym, który wyskakuje z krzaka i zabija. No i to wszystko właśnie daje satysfakcję, nagradza za aktywność i potwornie uzależnie, ale to tak potwornie, właśnie jak te stare tytuły. I to jest zabawne, że to jest darmówka, tak? To nie jest coś, za co zapłaciłem tam właśnie 100, 200, 300 zł. Ja nie płacę tyle za gry, ale gdybym zapłacił nawet, no to wtedy okej, okay, no to zapłaciłem te 300 zł, no to teraz okej, okay, wciągnęło mnie i fajnie. Nie, to jest coś, co było darmowe, na co wydałem 10 zł tak po prostu, bo chciałem I, i co mi dało jakąś absurdalną ilość fanów. i ja to odpalałem na pół godzinki gdzieś tam późnym wieczorem często przed spaniem na zasadzie, bałem się odpalić to w ciągu dnia, bo raz odpaliłem i <śmiech> skraciłem pół dnia właśnie na to szalone strzelanie więc potem że odpalałem to raczej wieczorkiem tylko na króciutko, na taką sesję 3-4 rąbki i dobranoc i pomimo tego, jak zobaczyłem, jak mi narasta licznik czasu na Steamie po tych dwóch, trzech, czterech, pięciu tygodniach, czy ile ja już to tu mam, w sumie nawet nie wiem dokładnie, na koncie stwierdziłem, że czas nagrać ten podcast i to po prostu odinstalować, bo jak jest problem z tego typu gejami? No To wszystko jest bardzo przyjemne i tak dalej. Ale no jednak to jest czas, którego nikt nam nie, nie zwróci. Nie? <gry> Który jakoś tam przepada i to nie jest tytuł, o którym powiemy sobie kiedyś, że przeszliśmy i koniec. Tylko biłem tutaj jeden 51 level wczoraj. Dzisiaj w sumie jeszcze nie odpalałem. Nie wiem, czy odpalę. Mam nadzieję, że nie. Odblokowałem 14 achievementów. One wpadają po prostu na bieżąco w trakcie rozgrywki, bo to są za takie rzeczy, które zwyczajnie robicie. I też skłaniają do tego, by raz użyć granatu, raz użyć miny, raz C4, więc to też jest w sumie spoko z ich strony. Tam trzy wymagają jeszcze ode mnie niby trochę gry, ale chyba sobie bo po prostu to za bardzo uzależnia, za bardzo wciąga, a jednak taki zysk życiowy jest niewielki i za kilka lat będę to wspominał tak jak Ligo i Soldata z dzieciństwa, więc ja sobie odpuszczam, ale jeżeli macie ochotę na taką swobodną rozwałkę w 2D i po prostu trochę fanu, to przyciągnijcie sobie jedno, drugie czy trzecie albo wszystkie trzy naraz, jak macie ochotę i bawcie się dobrze. I tylko wspomnę jeszcze o tych skinach i skrzynkach. One funkcjonują tylko i wyłącznie w grze. To nie jest jak w CS-ie, że można nimi handlować, je sprzedać, postawić w ruletce czy czymkolwiek innym, czy dać koledze, tylko one funkcjonują tylko i wyłącznie w obrębie gry. Nie ma ich w ekwipunku. No i w sumie może i dobrze, bo dzięki temu nie kręci się kolejny biznes, a po drugie tego wypada dzięki temu więcej po prostu w samej grze, bo twórcy nie muszą się martwić, że właśnie cena na rynku wtórnym jakoś szybko zmaleje, tylko mogą tym rzucać w nas tak po prostu i sprawiać, że to wszystko daje jeszcze więcej fanu. No dobra, to ja kończę i teraz co, odinstaluje Brainout, <zum> zmontuję podcast i i biorę się za pracę. Trzymajcie się miłego wieczoru, czy tam dnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć,